Że nie chcę być posądzony, że pewne treści aktualizujące przemycam między wierszami, to powiem prosto z mostu, że dzisiaj będzie o tym, jak daleko trzeba szukać niezawisłego sądu. <grymne> <grymne> Ponieważ rozpoczynamy taką e, epopeę sądową wraz ze świętym Pawłem i e, Ta część to nawet nie jest kompletny epizod, ale ta część tej epopeji, którą się zajmiemy dzisiaj, e, kończy się właśnie e, odwołaniem się Pawła do sądu, który on uważa za w miarę obiektywny. Ma dwa do wyboru, wybiera trzeci. Fakt, że musi tego sądu, przed którym liczy na sprawiedliwość, szukać dosyć daleko, wiąże się z tym, jak skomplikowana była sytuacja polityczna, jak nakładały się na siebie różne interesy w w Palestynie szóstej dekady I wieku ery chrześcijańskiej. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, to Paweł jest postacią dominującą. Tak jest skonstruowana ta narracja, jest skupiona na Pawle. Ale żeby zrozumieć różne sytuacje, które mu się zdarzają, to dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, że Paweł jest ledwie listkiem, który unoszą fale bardzo e, wartkiej i często e, wpadającej w wiry rzeki. Także śledząc opowiadanie dziejów apostolskich, będziemy chcieli też zobaczyć, ile tam się dzieje za kulisami. I zobaczymy, że te dramatyczne dzieje i wybory Pawła, są w dużej mierze też powiązane z tym, że on sobie dobrze zdaje sprawę z tego, w jak skomplikowanej rzeczywistości musi się odnaleźć. Przypomnijmy sobie, co, co się stało do tej pory. Do tej pory zadziało się dużo, ale w Jerozolimie. Tam został e, aresztowany, tam został e, poddany pierwszemu e, przesłuchaniu przez trybuna wojskowego. I pamiętamy, że z listem tegoż trybuna, zacytowanym w 23 rozdziale dziejów apostolskich, został wyprawiony do Cezarei, Nadmorskiej, tak, żeby z tym skomplikowanym przypadkiem poradził sobie urzędnik wyższego szczebla, prokurator. Ale pamiętamy, że stroną oskarżającą Pawła nie jest nikt w Cezarei. tylko y, przedstawiciele y, żydowskiego religijno-politycznego samorządu z Jerozolimy. Bez nich y, czynności procesowe nie mogą być podjęte, no bo brak strony. Dlatego, jeżeli czytamy na zakończenie 23 rozdziału, że prokurator decyduje, przesłucham cię, gdy przybędą twoi oskarżyciele, no to rozumiemy skąd się bierze ta zwłoka e, proceduralna. Ale to już warto sobie powiedzieć, z pewnym wyprzedzeniem zobaczymy, że e, coś między powolnością, a opieszałością w działaniu prokuratora to nie jest tylko troska o, o dochowanie procedur, że tam też są i inne motywy, o których dzieje apostolskie mówią e, z rozbrajającą szczerością. Materiał, którym się dzisiaj zajmiemy, najprościej jest podzielić według e, dwóch figur urzędowych, od których zależy postępowanie. To bynajmniej nie ułatwia e, Pawłowi życia że w trakcie postępowania, które się przeciwko niemu toczy, dochodzi do zmiany urzędnika zarządzającego tą jednostką administracyjną, w ramach której rozpatrywana jest sprawa oskarżenia przeciwko Pawłowi. Oczywiście zmiana tego, kto ma wydać wyrok w sprawie, powoduje, że postępowanie praktycznie zostaje wyzerowane. A więc proces w Cezarei Nadmorskiej, proces na poziomie lokalnym, nie prowincjalnym, bo prowincją jest Syria. Proces na poziomie y, okręgu administracyjnego. Palestyna toczy się tak jakby się wcale nie toczył. A więc decyzja do której pod koniec tej fazy postępowania dochodzi Paweł jest też umotywowana tym, że on po prostu siedzeniem, bezproduktywnym siedzeniem w cezaryjskim areszcie jest już zmęczony, już ma dość. To do niczego nie prowadzi. A jeżeli do czegokolwiek, to, to do niczego dobrego, jak zobaczymy. Ten z dziejów apostolskich koncentruje się wokół dwóch przesłuchań yy, Pawła. I yy, kiedy się czyta to opowiadanie, to można odnieść wrażenie, że akcja toczy się dosyć wartko. Tyle, że pomiędzy tymi epizodami, kiedy się coś dzieje, mija bardzo dużo czasu, kiedy się nic nie dzieje, i narrator o tym wspomina. Jak popatrzymy sobie na Pawła, misjonarza, to on był w ciągłym ruchu, w ciągłym działaniu. Nie marnował dnia, a czasem też i nocy, bo jeżeli w ciągu dnia prowadził działalność misjonarską, to nocami zarabiał na utrzymanie. A tutaj widzimy go w takim momencie bezproduktywnym. Broni siebie. A na tym, jak wiemy, za bardzo mu nigdy nie zależało. Więc wyjście z tego klinczu, w którym się znalazł, jest dla niego y, nie tylko sprawą osobistego bezpieczeństwa, tego, żeby ten proces potoczył się w tę stronę, o którą jemu chodzi. To jest przede wszystkim kwestia możliwości kontynuowania jego misji. To, co teraz mówię, w jakiś sposób już odnosi się do końca dziejów apostolskich. do tego, co według dziejów apostolskich jest najważniejsze w działalności Pawła, w działalności innych apostołów, w działalności Kościoła Pierwotnego, żeby rozwijała się misja głoszenia dobrej nowiny. Z tego punktu widzenia czas spędzony w Cezarei Nadmorskiej jest czasem dla Pawła złym, jest czasem straconym. I jeżeli Paweł podejmuje grę o naprawdę bardzo wysoką stawkę, jeżeli podejmuje ogromne ryzyko związane z przeniesieniem procesu na wyższy, na wyższy poziom, y, do wyższej instancji, to musimy pamiętać, że on to robi głównie z tego powodu, żeby wyjść z tego ślepego zaułka, w którym się Znalazł. Jak widzimy, bardzo rozbudowana jest sekcja oskarżenia przeciwko Pawłowi. I ciekawe jest, w jaki sposób Paweł już po doświadczeniach z Jerozolimy będzie oskarżany przed kolejną e, instancją rzymskiego wymiaru e, sprawiedliwości. Strategia obronna Pawła też będzie interesująca, na ile będzie powtórzeniem, a na ile będzie e, twórcza w stosunku do, do tej strategii, którą się posłużył w Jerozolimie. No i ciekawe są sylwetki obydwu rzymskich urzędników, którzy się pojawią w dzisiejszym yy, fragmencie dziejów apostolskich, którym będziemy się zajmować. Oprócz postaci, które znamy, Ananiasz czy e, e, e, potem e, e, Feliks, pojawia się postać, której nie znaliśmy do tej pory. Pojawi się tylko w tym jednym epizodzie z bardzo konkretnym zadaniem. Pamiętamy, że wypadki w Jerozolimie potoczyły się bardzo spontanicznie pod wpływem ogromnych emocji. Nie były jakoś przygotowane od strony, od strony procesowej. Tym razem jest inaczej. To już nie żywiołowe oskarżenie Pawła, yy, tylko dobrze zaplanowana akcja sądowa, z użyciem wynajętego oskarżyciela, fachowca. Popełnione błędy proceduralne na jerozolimskim etapie postępowania doprowadziły do tego, że oskarżenie okazało się bezskuteczne, a pod pewnymi względami przeciwskuteczne. Tym razem nie chcą e, właściwi oskarżyciele popełnić błędu, więc zdają się na profesjonalistę. Popatrzmy, jak ten profesjonalista jest określony. Retoros. I to nam dużo mówi, o zakresie tego terminu retor w czasach, które nas interesują. To nie był tylko specjalista od, yy, od wymowy, od wysławiania się. Retoryka była kluczem do wielu dziedzin życia publicznego a zwłaszcza do y, wymiaru sprawiedliwości i polityki. Dlatego te dwie dziedziny życia, chociażby przez skojarzenia czysto personalne, były ze sobą mocno splecione. Często osobami kluczowymi, w postępowaniu sądowym były osoby o bardzo jednoznacznym i bardzo intensywnym zaangażowaniu politycznym. I takich urzędników procesowych strony dobierały często ze względu na e, powiązania polityczne. Nie tylko pieniądze decydowały. Kogo, na jakiego yy, prawnika stać. Weźmy Cycerona, taką ikonę stylu łacińskiego. Cyceroniańska łacina. Jeszcze święty Hieronim ze Strydonu usłyszał połajankę od Pana Jezusa ze względu na swoją fascynację stylem tego mówcy rzymskiego, że jest bardziej cyceronianinem niż chrześcijaninem. Ale pamiętajmy, że Cyceron wyrobił sobie pozycję Głównie dzięki temu, że udzielał się jako adwokat. I to nie adwokat tylko i wyłącznie do wynajęcia, ale często adwokat występujący w procesach politycznych z bardzo jednoznacznym zaangażowaniem. I gdzie mógł, bronił Republiki. Przynajmniej on tak uważał. Nie wszyscy byli tego zdania. To nie jest tak, że w obozie republikańskim e, wszyscy traktowali go jak bohatera. Ten Tertullos, jak e, zobaczymy, e, Sposób dosyć rzeczywiście profesjonalny zabiera się do rzeczy. Widać, że tekst jego mowy jest zreferowany, przedstawiony w taki sposób, żeby pokazać, że to był fachowiec. Fachowiec od czego? To się za chwilę przekonamy. Natomiast jego rola określona jest bardzo jednoznacznie bezokolicznikiem kategoreo. Czasownik ten, kategorejny, oznacza mówić coś przeciwko komuś, na kogoś. A więc y, takie jest zadanie owego Tertullosa. Y, ta informacja o Ananiaszu II to tylko dla przypomnienia, bo żeśmy już tego dżentelmena y, spotkali w Jerozolimie i, i pamiętamy, y, co to za ansymon. Ot, tak sobie na początku XIX wieku erytownik wyobrażał tę scenę. Żeby go ten proces fascynował, nie można powiedzieć. On czeka na efekt. Nie jest w emocjach. Wywi się też i ta pani, żona Feliksa. Natomiast jak widzimy, e, zabrakło owej postaci epizodycznej, ale dla nas ważnej. Zanim przejdziemy do mowy Tertulosa, spójrzmy na tę tabelkę e, która nam troszeczkę uzmysłowi, jak czasy urzędowania poszczególnych urzędników odpowiedzialnych za różne instytucje mają się do siebie. Podaje źródło, z którego biorę daty. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie te daty da się określić jednoznacznie, żeby nie wdawać się w dyskusje nad tymi, które nie są zbyt pewne, no, coś, coś trzeba przyjąć, więc nie są to jedyne możliwości datowania okresów urzędowania poszczególnych urzędników, jakie Państwo znajdziecie. Natomiast jeśli chodzi o Geze Wermesa, ktoś tam próbował go opisać jako najlepszego znawcę tej epoki w swoim pokoleniu. Pewnie, pewnie tak, należy do najwybitniejszych jako historyk. Też powiązanie między panującymi w Rzymie cezarami, a namiestnikami Judei jest też dosyć wyraźne. To może nie było tak, że każda zmiana polityczna, ważna w Rzymie przekładała się na zmianę urzędników na szczeblu lokalnym. Ale na pewno każdy z panujących w Rzymie starał się mieć w prowincjach w miarę lojalny personel z oczywistych powodów. Nas interesują okresy panowania Tyberiusza Klaudiusza Nerona i Klaudiusza Cezara Germanika, Nerona, czyli Klaudiusza, i Nerona. Jeśli chodzi o Feliksa, to widzimy, że jest on jeszcze nominatem Klaudiusza. I nie zostaje wymieniony na osobę z mianowania Nerona w trybie jakimś tam natychmiastowym. Między dojściem Nerona do władzy, a odwołaniem z urzędu Feliksa mija sześć lat. Neron się nie spieszy. C czy dlatego, że tak bardzo ufał Feliksowi? Nie. Feliks był urzędnikiem zbyt niskiego szczebla, żeby znalazł się w pierwszej grupie wymienionych. I w drugiej też. To nie była, obiektywnie rzecz biorąc, jakaś wielka figura, jeśli chodzi o elity polityczne cesarstwa. Podrzędny urzędnik w, podrzędnej, w podrzędnym regionie Bliskiego Wschodu. Natomiast to, że nie był na świeczniku, to, że mógł liczyć na względny spokój, zanim sobie o nim przypomną, to powodowało, że na tym lokalnym gruncie miał mocną pozycję, z której korzystał po pierwsze skwapliwie, a po drugie niegodziwie. Natomiast jeśli chodzi o Festusa, to on jest e, e, człowiekiem, który ma e, uporządkować sytuację po stosunkowo długich i mało chwalebnych rządach Feliksa. Jak widzimy, nie nabył się długo. Festus, namiestnikiem Judei. Tak samo jak przed Feliksem, te okresy urzędowania, czy to Juliusza Aleksandra, czy Kumanusa, nie są długie. Urzędowanie Feliksa to jest wyjątkowo długi okres stabilności. Na tego typu placówkach tyle się nie siedziało. I to pokazuje, jak zasiedziałym urzędnikiem był Feliks. Były też powody, żeby go nie ruszać. To zobaczymy... Zobaczymy za chwilę, co powodowało, że Felix cieszył się szczególnymi względami nawet w administracji centralnej. Widzimy tutaj brązową monetę zdawkową w prutach z czasów Feliksa. Zobaczymy, że jak Festus się pojawi, on też będzie bił monetę tej samej klasy, czyli taką byle jaką, lokalną, ale zawsze na biciu nawet byle jakiej monety można się było troszkę dorobić bo to dawało możliwość grania kursem. To bijący wiedział, jaka jest faktyczna wartość monety. Inni dowiadywali się wtedy, kiedy już było pozamiatane. Popatrzmy, w jaki sposób Tertullo zaczyna swoją mowę, której pierwszym i praktycznie jedynym adresatem jest Feliks. Jakie jest zadanie Tertullosa? Kategoryjne. oskarżać, mówić przeciw Pawłowi, czyli obsmarować Pawła, ile wlezie w oczach Feliksa. Ale zanim przejdzie do yy, oskarżania Pawła, chcę, żeby jego słowa zostały przyjęte z przychylnością przez adresata. A więc cały początek mowy, pamiętamy, że ona się ciągnie do dziewiątego wersetu włącznie i z tego dwa i pół wersetu to jest... Tekst skierowany do Feliksa, po to, żeby zaskarbić sobie jego przychylność. Jak poczytamy czy wsłuchamy się w słowa Tertulosa, to gotowiśmy pomyśleć, że to po prostu mąż stanu był. Jak się budził to niczym innym nie myślał tylko o szczęściu i dobrobycie mieszkańców Judei i dokładnie z tymi samymi troskami zasypiał. Proszę Państwa, to jest trzeci rodzaj prawdy w góralskiej teorii poznania. Kim był... Antonius Felix. Posłuchajmy, co pisze o nim tacyt. Tacyt znany z, z bezstronności. On nie, nie lubił łatwych sądów o ludziach. Starał się, żeby każda jego opinia była umotywowana. Antonius Felix, który wśród wszelakiego okrucieństwa i rozpusty. Władzę królewską z duszą niewolnika wykonywał. Miał on za żonę druzylę, wnuczkę Kleopatry i Antoniusza. Tak, iż tegoż Antoniusza był Felix zzięciem po wnuczce, a Klaudiusz wnukiem. A więc już wiemy w, ja, w jaki sposób e, e, Feliks otrzymał stanowisko. Po rodzinie. Był rodzinnie powiązany z e, Klaudiuszem. E, po rodzinie, czyli przez Druzylę zwaną Mauretańską. Dużo się małżeństwem nie nabyli. Dokładnie tyle. Ile potrzeba byłoby dwojgu, żeby sobie wyrobić pozycję do dalszej kariery? Ponieważ e, druzyla rozstaje się z Feliksem i e, w, staje się żoną. Króla obecnego Homs w Syrii, czyli Emessy, taki tam król. Taki raczej Wojewoda. Ale ma niezależną pozycję polityczną. Nie jest bezpośrednio powiązany z administracją rzymską. To jednak bardziej nobilitująca partia dla Druzylli, która się sama czuje z królewskiej krwi, a za męża póki co ma Feliksa wyzwoleńca, owszem wpływowego i bogatego, ale jednak kogoś nad kim ciąży piętno byłego niewolnika. Natomiast dla Feliksa ta partia też przestaje być interesująca. Już co miał do, do pozałatwiania, z, po, z użyciem Druzyli, to pozałatwiał, rozstają się bez żalu. To dosyć dobrze pokazuje, jak funkcjonowała instytucja małżeństwa w epoce. Wśród, no, prawdziwe małżeństwa z miłości zdarzały się wśród biedaków. Natomiast elity traktowały małżeństwo albo jako instrument ekonomiczny, albo jako instrument polityczny, a najlepiej jak małżeństwo działało na obydwu tych płaszczyznach. I dopóki interes się kręcił, dopó dopóty małżeństwo istniało, ci ludzie nie musieli się nawet spotykać. To była firma. A w momencie, kiedy się okazało, że firma przestaje działać, każdy brał swój kapitał i próbował szczęścia w nowej spółce. Jeżeli sytuacja, o której mowa, to jest czas mniej więcej około 58 roku, to wtedy Felix jest szczęśliwym rozwodnikiem, bo następna żona mu się zdarzy około 60 roku. I to już będzie druzylla, ale miejscowa. No jak się okazało, przeinwestował, bo ledwie zrobił coś, co mogło mu pomóc w, w wzmocnieniu pozycji akurat w Judei. Okazało się, że przenoszą go na inną placówkę. Potem miał jeszcze jedną żonę, ale o tej wiadomo tylko, że była jakaś trzecia. Nie zachowały się dane anagraficzne tej pani. Wróćmy do tacyta. To jest dłuższy cytat i już nie jest dziejów, tylko z annale, z roczników tacyta. Też dotyczy Feliksa. Pojawia się w tym fragmencie postać ciekawa, sprężyna kariery Feliksa, jego brat Pallas. Obydwaj byli wyzwoleńcami. Pallas robił karierę w Rzymie, a brata zdaje się, że troszkę mniej wyjściowego. Trzeba było wypchnąć daleko od oczu władzy, żeby nie narobił kłopotów, ale i tak narobił. Natomiast to, że miał zawsze szansę na to, że brat go wybroni, spowodowało, że opierając się na tak wielkich wpływach, może wszelkie złoczyństwa bezkarnie popełnić. Złoczyństwa to jeden z licznych neologizmów pana profesora Hammera, który lubił takie, takie e, archaicznie brzmiące słowa wtrącać do swoich do swoich przekładów. Znajdziemy w tym tekście, jak my się przyjrzymy w jakimś spokojniejszym momencie przyczynę problemów Feliksa, które powodowały że y, zwłaszcza y, druga część jego urzędowania w Judei była bardzo niespokojna i mogła się skończyć naprawdę jego polityczną katastrofą. Ale y, w związku z tym, że Felix miał plecy, to jak narozrabiali do spółki z Kumanusem, i doprowadzili Kwadratusa, namiestnika Syrii, do błędnych decyzji, za które miał do niego pretensje e, Neron, to Kwadratus z Feliksem tak zamotali całą sprawą, że ostatecznie kozłem ofiarnym został Kumanus, a e, Feliksowi udało się wypłynąć. Więc to był nie tylko człowiek skorumpowany, e, dający się wodzić zawsze swoim namiętnościom, różnym, i zachłanności, i lubieżności, ale był to jeszcze do tego człowiek dosyć bezczelny, który wiedział, że dzięki układom, które ma i o które potrafi się troszczyć, jest w stanie wybronić się w wielu sytuacjach, które dla innych byłyby beznadziejne. Sytuacja, do której doprowadził Felix, prowadząc grę na dwie strony, między Judejczykami a Samarytanami, była źródłem takiej, no może nie wojny domowej, ale sytuacji, która niewiele miała wspólnego z pokojem po prostu dwie grupy religijno-etniczne e, tak się ze sobą skłóciły, że rozwiązanie konfliktu, jaki się między nimi wytworzył, obydwie te grupy widziały tylko w przemocy. I to w przemocy stosowanej już na dużą skalę. Skoro płonęły całe miejscowości, dochodziło do grabieży i naruszania swobody osobistej. Żadna władza centralna nie pochwali lokalnego urzędnika, który nie potrafi za, zapanować nad taką sytuacją. Natomiast Feliks znalazł się w tej sytuacji głównie dlatego, że jemu się ten konflikt opłacał, że on na nim po prostu cynicznie grał. I wydarzenia związane z Pawłem rozgrywają się równolegle z tymi niepokojami, do których doszło w administrowanej przez Feliksa Judei. Więc jeżeli on prowadzi taką podwójną grę, i Pawła nie chce za bardzo skrzywdzić Zobaczymy z jakich powodów I nie chce wydać wyroku, który byłby źle przyjęty W środowisku jerozolimskim, judejskim To on też dobrze wie, co robi Dopóki nie podejmuje decyzji, jest panem sytuacji O jego względy ubiegają się obydwie strony ale on jest źródłem niepokoju, przemocy, przelewu krwi tam, gdzie powinien zaprowadzać pokój. No Jak to jest okupacja, to niech to przynajmniej będzie porządna okupacja, a nie takie dziadostwo. I wróćmy jeszcze do tego, co mówi ten Lizus wynajęty. Dzięki Tobie żyjemy w zupełnym pokoju. Dzięki Twojej przezorności polepsza się byt tego narodu. No, jak wierszy kostalinie, proszę Państwa. Jak wierszy kostalinie. Ale za to papuga pieniądze bierze, żeby gdakała to, co się podoba sędziemu żeby potem już właściwe oskarżenie trafiło na przygotowany grunt. Jak już ten mód spłynie po uszach Feliksa. Wreszcie ktoś mu powiedział, że zrobił coś dobrego. To nic, że to bójda na resorach. E, jeden z moich e, współbraci, zresztą też biblista, e, ojciec Michał Stolarczyk, e, Osoba ogromnej skromności, a jeszcze większej wiedzy, kiedyś przez jednego z studentów został zasypany lawiną komplementów, co skwitował. Przecież to jakieś pochlebstwa, Sylwek, ty śwituchu. Ale mów, mów, mów, mów. <trzydł> <trydł> <grabia> El, sweton już nie był tak obiektywnym historykiem jak Tacyt, Niektórzy wprost nazywają go plotkarzem i on też ma swoje do powiedzenia na temat Feliksa. Spośród wyzwoleńców Klaudiusza, Klaudiusz cenił Feliksa, któremu kolejno powierzał dowództwo nad oddziałem piechoty, jazdy. Wreszcie uczynił go namiestnikiem prowincji Judei. Feliks trzykrotnie za żony miał królowe. Stąd wiemy, że miał trzy żony, chociaż nie wiemy kim była ta trzecia. A e, druzyla mauretańska była królową po Kleopatrze. E, druzyla, e, córka Agrypy I, została królową Emesy. Natomiast ja, jaka rasa królowej to była ta trzecia, to tego nie wiemy. Może królowa bazaru. No, e, wszystko się mogło zdarzyć. E, po urobieniu Feliksa, po zastosowaniu typowej retorskiej sztuczki zwanej captatio benevolentia, czyli zaskarbienie sobie życzliwości, Tertullos przystępuje do właściwego oskarżenia. Kim jest według niego Paweł? jest przywódcą sekty Nazarejczyków. Protostates teston nazarajon, Hairezeos. Hairezis to nie jest herezja, jak nam się może fonetycznie skojarzyć. Słowo to zmieniło ciężar. Znaczenie. Kiedy Józef Flawiusz opowiada o swojej drodze życiowej, to mówi, że on przeszedł przez różne herezje i tego terminu herezis, i wybrał najlepszą. To znaczy, że to.. Nie. Orientację w sensie poglądowym. Niektórzy próbują tłumaczyć to przez szkoły, w sensie szkół filozoficznych. Grupy po prostu. Także bez żadnego odniesienia do ich ortodoksji albo heterodoksji. Więc jest sobie taki odłam, taka grupa określana nadzaraioi czy nadzorajoi, a Paweł jest stojącym na ich czele. Ten y, tytuł y, protostates nie jest jakimś tytułem technicznym. To nie jest prezes, dyrektor czy, czy coś w tym sensie. Znaczy przywódca, lider, niekoniecznie. Założycielem mógł być ktoś, kto już nie żyje, a chwilowo, w tym momencie, on jest pierwszym z nich. Pamiętamy, że w Antiochii nad Orontesem uczniów Jezusa nazywano chrystianoi. A tutaj określeni są jako nadzorajoj. Z Ewangelii pamiętamy, z Ewangelii Łukasza, że Jezus w momencie, kiedy zamieszkuje w Nazarecie, to według ewangelisty Łukasza realizuje zapowiedź prorocką i będzie nazywany... Nazorejczykiem. Dokładnie ta sama pisownia. Więc ewangelista Łukasz łączy to z miastem Nazaret. Natomiast źródło cytatu, źródłowa przepowiednia prorocka wskazuje raczej na ślub Nazireatu polegający na abstynencji i niestrzyżeniu włosów, które są wyrazem konsekracji szczególnego zobowiązania do przestrzegania prawa w jego bardziej rygorystycznej formie. Tak więc Nazorajos w dziele łukaszowym odnosi się do Chrystusa Jezusa z Nazaretu i jego uczniów. I jest to taki ślad łukaszowy w dziejach. Zauważmy, że rola Pawła zostaje przez Tertulosa zdefiniowana w sposób taki, jakby nie istniała gmina jerozolimska z własnym zarządem. Już o Piotrze nie mówiąc. Czy to jest definicja rzeczywistej roli Pawła? Czy raczej chęć oskarżenia go o rolę przywódczą, żeby pogorszyć jego sytuację. Możemy z dużą, dozą prawdopodobieństwa potraktować takie przedstawienie roli Pawła jako wybieg procesowy tertullosa, mający na celu powiększenie winy tego, którego ma oskarżać. Bo oskarżyć go o udział w grupie to jedno oskarżyć o przywództwo to drugie uczestnika jakiegoś ruchu nawet jeżeli niezbyt mądrego można potraktować z pewną dozą wyrozumiałości ale przywódcę jeżeli efektem działania tego ruchu są niepokoje wśród wszystkich żydów na świecie trzeba przykładnie ukarać a przede wszystkim usuwając te zarazę przyczynić się do zaprowadzenia porządku na całym świecie. A któż to lepiej uczyni niż szlachetny Feliks, który już pokój zaprowadził w Judei, prawda? Wśród tamtejszych judajoj, Żydów. Więc szerzenie niepokojów wśród Żydów na całym świecie. Pierwsze przestępstwo, poważne Zaburzanie porządku publicznego karane było surowo, jako zbrodnia przeciwko państwu. Drugi zarzut, też ciężki, zbezczeszczenie świątyni, czy próba zbezczeszczenia świątyni, bez względu na to, jakiemu bóstwu dedykowana była świątynia, i bez względu na to, czy sądzący w to bóstwo wierzył, czy nie, to jego psim obowiązkiem było zagwarantowanie respektowania sakrum każdej świątyni. To mogu, mogła być świątynia dedykowana żółtemu guziczkowi, ale jakby to była świątynia działająca oficjalnie, to trzeba było świętości żółtego guziczka bronić prawem. Tak? Nie. Ale jeżeli ta sekta e, wpływała negatywnie na porządek publiczny, to tak ale nie ze względu na przynależność religijną taką czy śmaką, tylko ze względu na negatywne skutki działania tej grupy religijnej. Dlatego tak ważne jest to, że on nadmienia, uprzejmie donosi o tych niepokojach po całym świecie wśród Żydów, których przyczyną jest Paweł. Proszę Państwa, tak patrząc... Yy, na akt oskarżenia dwie czapy i raczej zerowe możliwości wybronienia się. Mhm. E, tak, ale proces poszlakowy miał się nieźle. W związku z tym, że techniki kryminalistyczne nie były jeszcze za bardzo rozwinięte, więc obie takich obiektywnych dowodów rzeczowych raczej nie pozyskiwało się na zawołanie. No, odciski palców, nie, nagrania, nie, no to co? Więc to nie była jakaś sytuacja wyjątkowa, że że słowo przeciw słowu. Po prostu sędzia musiał działać w takich warunkach. A co wymyśli? Znaczy, domniemanie niewinności było, ale trzeba pamiętać, że Paweł jest oskarżony o takie przestępstwa, które raczej wzmagają czujność władzy. Zaburzenie porządku publicznego i świętokradztwo, grube sprawy. E, natomiast, jak to Państwo słusznie zauważyli, e, to jest tylko oskarżenie. Natomiast co ma być źródłem wiedzy sędziego? Przesłuchanie oskarżonego. I on już będzie przesłuchiwany w tych dwóch sprawach. Zobaczcie Państwo werset siódmy, który ewidentnie nawiązuje do wydarzeń z Jerozolimy, których y, głównym bohaterem jest trybun Lizjasz, który się przed y, Feliksem, jak pamiętamy, tłumaczy w swoim liście, co zrobił, czego nie zrobił. Jak jest przedstawiony Lizjasz, jako ktoś, kto powinien sam wymierzyć sprawiedliwość, nie dopuścił do tego, żeby sprawiedliwość została wymierzona w Jerozolimie, dlatego dostojnemu Feliksowi zawracają głowę. Ale przecież sprawa jest tak ewidentna, że w pierwszej instancji powinna być rozstrzygnięta. Czegoś nam tu brakuje, w tych słowach z siódmego wersetu, a no całej sprawy z rzymskim obywatelstwem Pawła, która ostatecznie była przyczyną przeniesienia sprawy do wyższej instancji. Więc przy okazji, skoro Lizjasz nie wydał wyroku, jakiego się po nim spodziewano, to jeszcze utopić dziada, tak? No co sobie żałować, jak można dwie pieczenie przy jednym ogniu piec. Tyle, że zauważcie Państwo, że e, sytuacja tego siódmego wersetu jest o tyle trudna, że on się pojawia e, w rękopisach, które są stosunkowo późne. Natomiast w znakomitej większości wcześniejszych świadków tego wersetu brak. Więc jego miejsce w tekście uznawanym za pierwotne jest niezbyt pewne, dlatego w większości wydań krytycznych, a także tłumaczeń na nich opartych znajdziecie werset szósty, po nim siódemkę w nawiasach albo nic i ósmy. Właściwie oskarżyciele tylko przyklepnęli słowa wynajętego oskarżyciela, uznając je ewidentnie za odzwierciedlenie e, tego, co chcieli przed sądem na temat Pawła usłyszeć. Wywiązał się chłopak z zadania, zarobił na swoje honorarium i teraz Paweł musi odpowiedzieć, na mowę oskarżycielską, która, jak widzimy, sporządzona została dosyć sprytnie. Był to cios wymierzony celnie, wyprowadzony dokładnie, obliczony na to, żeby znokautować przeciwnika. Teraz odpowiedź Pawła. On też się zwraca do Feliksa, no bo do kogo? Tyle, że już bez tego tak e, udawania, że Feliks to wzór wszelaki wszelakich i mąż opacznościowy, stwierdza fakt. Jeżeli Feliks został mianowany w 51, mamy 58, rządzi 7 lat, a jego poprzednicy rządzili po 2, to można powiedzieć, że od wielu lat jest sędzią tego narodu, tej grupy etnicznej. <śmie> referuje swoy, yy, swoją wersję tego, co się stało w Jerozolimie. Przedstawia siebie jako pobożnego pielgrzyma, który przybywa do świątyni złożyć ofiarę Bogu, nie sprofanować je, y, świątyni. Jego Zamiary są jak najbardziej e, jak najbardziej pobożne. Nie wywołał w świątyni ani w żadnej synagodze żadnego zamieszania, o które można by go było oskarżyć. Odrzuca oskarżenie e, jedno i drugie i siania niepokojów i chęci sprofanowania y, świątyni. Natomiast y, do czegoś się przyznaje, według drogi nazwanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie i u proroków. Paweł nie nazywa chrześcijaństwa hajrezis, tylko chodos. A pamiętamy, że określenie chrześcijaństwa jako drogi pojawia się wtedy, kiedy jest wprowadzana postać świętego Pawła na scenę. Paweł jedzie, żeby prześladować wyznawców drogi w Damaszku i potem, kiedy wraca w Jerozolimie do tych wydarzeń, jak słyszeliśmy niedawno, to też mówi o drodze. Więc dla niego... Chrześcijaństwo nie jest grupą oddzieloną od wyznawców judaizmu, tylko jest pewnym sposobem wyznawania tej religii. Opisuje siebie jako pobożnego Żyda, który przyjechał do świątyni, złożyć ofiarę dlatego, że służy Bogu, wyznaje wiarę ojców i wierzy we wszystko, co jest napisane w prawie i, proroku, i prorokach. A więc oskarżyciele Pawła chcą go wypchnąć ze wspólnoty wyznawców judaizmu, pokazać go jako przywódcę grupy która z nimi nie ma wiele więcej wspólnego niż ci parszywi i Samarytanie na ten przykład. A on z uporem podkreśla swój związek z kultem, obserwacją prawa i wiarą w obietnice zbawienia. Kluczowym elementem, na który Paweł zwraca uwagę jest jego wiara w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I my pamiętamy, że argumentem wiary w zmartwychwstanie Paweł się już raz posłużył w tym epizodzie jerozolimskim, kiedy bronił się przed trybunem i zagrał na podział wśród oskarżycieli. Czy tym razem Odwołanie się do y, wiary w zmartwychwstanie ma ten sam cel? Przypomnijmy sobie, że przed Trybuna w Jerozolimie Pawła przyprowadził tłum rozwrzeszczany, wściekły ale złożony z przedstawicieli zarówno faryzeuszów, wyznających wiarę w zmartwychwstanie, jak też i z saduceuszów, którzy ją wprost negowali. Jeśli chodzi o przesłuchanie przez Feliksa, to przeciwko Pawłowi nie stoi już rozwrzeszczany tłum. Tylko grupa notabli jerozolimskich, którzy przynależą raczej do jednorodnego środowiska, a przynajmniej, proszę, że wszyscy byli saduceuszami, u sobie uciąć nie dał. Dlaczego? Prawdopodobnie jest to delegacja Sanhedrynu, skomponowana według parytetu, a Sanhedryn to była mieszanina zarówno faryzeuszów, jak i saduceuszów. Ale to nie jest tłum, na którego emocjach można grać, tylko to są doświadczeni gracze, którzy wiedzą, że kłócić to oni się mogą w domu, a jak mają coś załatwić, to chowamy urazy za siebie, a tu musimy trzymać wspólny front. Więc jeżeli mówię o jednym środowisku, to nie myślę o tych y, orientacjach religijnych w ramach judaizmu. Mówię raczej o tym, że razem przynależą do tego gremium y, kierowniczego, odpowiadającego za świątynię i za wspólnotę religijną w Jerozolimie. A więc yy, chodzi o ludzi z pewnym doświadczeniem politycznym też. Nimi się tak łatwo nie da manipulować. Tutaj psychologia tłumu nie zagra, to są stare cwaniaki. Natomiast <śmiech> Paweł, Ewidentnie gra na to, żeby pokazać siebie po prostu jako wierzącego, praktykującego i gorliwego w swojej religijności wyznawcę judaizmu. Zwróćcie Państwo uwagę na taki mały dingsik. Wiemy, że Paweł prowadził zbiórkę wśród yy, Wspólnot, które zakładał, a celem tej, tej zbiórki przepraszam, było wspomożenie wspólnoty jerozolimskiej, dostarczenie środków, które by pozwoliły wspólnocie świętej w Jerozolimie żyć w troszeczkę mniejszej bidzie niż normalnie. Skoro się towarzystwo nam po tego wyprzedawało z majątków, no to, to ich byt był taki. No, no, Jałmużny z dobroczynności. Ale Paweł nie mówi, że przyniósł dla swoich braci w wierze datki, a dla innych guzik niech się smakiem obejdą. Ofiary dla mego narodu. Więc nawet ta zbiórka na gminę chrześcijańską w Jerozolimie jest przedstawiona jako akcja charytatywna w ramach judaizmu. Paweł jakby y, zaciera wszelkie ślady po swojej chrześcijańskiej odmienności. Zobaczcie, w tym jego wyznaniu wiary nie pojawia się żaden element specyficznie chrześcijański. On nie wierzy w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego przed sądem, tylko wierzy w zmartwychwstanie, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc jaką strategię obrony przybrał? Nie dać się odłączyć od stada. Bo jak go te wilki oddzielą od stada, to już go zjadły. Ale to jest po prostu obrona przed sądem. Postawiono mu zarzuty, więc on się broni. No ale jednak coś się stało. Do jakichś e, rozruchów w Jerozolimie doszło. E, skąd ta myśl? Samo się nie myśli. Jak samo grzmi, i samo się błyska, powiedział poeta, prawda? Więc skąd te rozruchy? No, ktoś je musiał zrobić. A no ci Żydzi z Azji, oni są właściwymi oskarżonymi w tym e, procesie. To oni zaczęli, oni o coś Pawła oskarżali. Jest to zgodne z prawdą? No jest. Zaczęło się od tego, że pielgrzymi z Azji Poznali Pawła i powiedzieli To ten podburza w naszych synagogach To ten opowiada o jakimś Mesjaszu Niestworzone historie I dopiero wtedy zajęli się nim Żydzi jerozolimscy Administracja świątynna Więc Paweł Załatwia dwie rzeczy. Po pierwsze pokazuje, kto zaczął tumult, zbiegowisko w świątyni. Żydzi z Azji. Oni są odpowiedzialni za to, co, co się stało. A po drugie zdelegitymizował tych, którzy występują jako jego oskarżyciele. Nie tylko, że papuga wynajęty, ale jeszcze ci, co go wynajęli, to w żaden sposób nie są w tej sprawie od początku obecni. To nie ten proces, mówi Paweł. Ci, którzy mieli coś przeciwko mnie, to są nieobecni. A ci, którzy mnie oskarżają, nie mają tytułu do tego. Poszli. Poszli. Więc, e, gdyby ci, którzy go faktycznie oskarżają, mieli do tego podstawę, to skazałby go Sanhedryn, a go nie skazał. Więc z tego pierwszego, pomyślnego w sumie dla niego etapu e, postępowania sądowego, wywodzi swoją niewinność. Pierwsza instancja rozpoznała niewinny. A że teraz apelacja? Co ja poradzę, jak to się spieniacz? Jaki jest powód, dla którego jest sądzony? Nie to, o co go oskarżano. Nie przestępstwa przeciwko państwu, i przeciwko powszechnie przyjmowanej zasadzie szanowania sakrum jest oskarżany z powodu tego, w co wierzy. Z powodu wiary w zmartwychwstanie. A czy rzymski urzędnik jest kompetentny, żeby rozstrzygać, czy zmartwychwstanie jest, czy zmartwychwstania nie ma? Czy to jest instancja, która będzie się czuła zainteresowana orzekaniem w tego typu postępowaniu? No raczej nie. Jest to kwestia religijna. Niech się tym zajmie yy, gremium religijne. A ono się już raz zajęło. Sanhedryn. Powiedzieli, że nic do mnie nie mają. To o co sprawa? Więc jeśli chodzi o... Obronę przeprowadzoną przez Pawła. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy prawnicy studiują te teksty z dziejów apostolskich, ale moim zdaniem mieliby się czego uczyć. Żelazna logika mistrzowsko zrealizowana. A więc można by powiedzieć, że Paweł. Dokonał rzeczy, która nie powinna się wydarzyć. Wykręcił się od dwóch bardzo poważnych zarzutów. Felix powołuje dodatkowego świadka, który by z tej gmatwaniny sprzecznych relacji potrafił go wyprowadzić. Trybuna Liziasza, Żona Feliksa, ówczesna, to by była już ta druga druzylla. Nie ta wnuczka Kleopatry, tylko córka e, Heroda grypy I. Czyli jesteśmy gdzieś koło 60. roku. Czas się wlecze, moi Państwo. Czas się wlecze. Tu się nic nie dzieje szybko. Chociaż, tak jak mówiłem, narracja dziejów apostolskich staje się przyspieszać akcję. Fenix Wydaje się być zainteresowany tym, co, co Paweł ma do powiedzenia. A nie obiecujmy sobie za dużo. Jak ktoś będzie chciał się zainteresować, jak się y, zafascynował Feliks Druzyllą, to będzie mógł zajrzeć do, y, do prezentacji. Y, ale widzimy, że Feliks raczej finguje zainteresowanie nauczaniem Pawła. Na pewno sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i mający nastać sąd to nie są tematy, które Feliksa y, interesują w sposób szczególny, a jeżeli to interesuje go głównie, to żeby się nimi nie interesować. Zdążyliśmy się pewnie dzięki e, Tacytowi e, i e, zwłaszcza Tacytowi e, zorientować, e, że e, umiar i sprawiedliwość to nie było hobby Feliksa. E. Natomiast tutaj mamy prawdziwą przyczynę, dla której Feliks odwłóczy podjęcie ostatecznej decyzji, zmiękcza więźnia, zmiękcza. Nawet zakładając, że jest tam jakaś grupa wsparcia dla niego, nie, no to niech zrobią zrzutkę, wykupią kolegę z Ancla. Sprawiedliwość pojemna. Znajdzie się jakiś sposób na wypuszczenie ptaszka z klatki, prawda? Tylko, żeby się wykazali. I przeszarżował. Natomiast z jednej strony gra na to, żeby Paweł mu się opłacił, a z drugiej strony gra na to, żeby Żydzi uważali, że im chce wyświadczyć, Przysługę Harita Haris, czyli postawa życzliwości Więc tak Wobec Pawła udaje życzliwość A tu go posłucha A tu mu zasugeruje, że Jak się da, to się zrobi wobec Judejczyków udaje życzliwość, no bo przecież nie uniewinniłem, jeszcze będzie okazja, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności. Widzicie Państwo, to co, to, co mówiłem o tym graniu Feliksa na dwie strony. O tym, żeby z konfliktów miejscowych wydusić jak najwięcej dla siebie. W pieniądzu, w układach. Każda waluta dobra. Z każdą da się coś zrobić. Proszę? Ale przybył zupełnie ktoś inny. I właśnie do tego przechodzimy. Ten kawałek z dziejów dawnych Izraela, z Antiquitatis Józefa Fawiusza, Pokazuje nam, co się, co się stało. Kiedy Neron wysłał Porciusza Festusa jako następcę Feliksa, przedniejsi Żydzi zamieszkali w Cezarei i udali się do Rzymu ze skargą na Feliksa. I byłby niechybnie poniósł karę za wszystkie krzywdy wyrządzone Żydom, gdyby Neron pod wpływem brata Feliksa, Pallasa, którego miał w owym czasie w wielkim poważaniu, nie okazał się zbyt pobłażliwym. Znów się dziadowi udało. Ale Judea opuścił. E, oskarżanie opuszczającego urząd e, administratora rzymskiego było taką świecką tradycją. Bo jak urzędował, niebezpiecznie go było oskarżać, bo jeszcze się mógł dziad zemścić. E, stara zasada niekopleżącego, leżącego, bo jeszcze może wstać. Natomiast jak już było wiadomo, że został odwołany, nie ma żadnej jurysdykcji, to wtedy jeszcze można było się odwdzięczyć za wszystkie nadużycia. Ale niestety tym razem nie zadziałało. Pallas i tym razem braciszka wybronił. Natomiast nastąpiła zmiana na stanowisku namiestnika. To jest właśnie prutach bity już przez yy, porcjusza Feliksa. Festusa. Jaką sytuację po Feliksie zastaje Festus? W czasie, gdy Festus przybył do Judei, kraju, trapiła plaga rozbójników, którzy całe wsie puszczali z dymem i plądrowali. Najwięcej zaś rozpanoszyli się rozbójnicy, zwani Sykaryjczykami, którzy używali krótkich sztyletów, Przypominających wielkością perskie akinakes, lecz zakrzywionych podobnie jak u Rzymian, sikke. To jest akinakes, y akurat nie perski ascytyjski, ale mniej więcej tak to wyglądało. A to jest sikka, tyle że nie rzymska, a dacka, ale wz wzorowana na rzymskiej. Dacy podrabiali rzymskie uzbrojenie, żeby mieć podobne jak legioniści, z którymi walczyli. Te się akurat zachowały, więc, więc te, te mamy. Widzimy, że Sikka nawet z futerałem. Przybycie... Festusa do Cezarei, tak jak powiedziałem na początku, wyzerowało proces. Cała zabawa zaczyna się od początku. Festus ma po poprzedniku dużo do posprzątania. Widzieliśmy. Kraj praktycznie jest w ogniu. Czy sprawa Pawła jest dla niego na tyle istotna, żeby powiedzieć, dobra, rabusie poczekają, nimi się zajmę, najpierw ty. Nie, jest jakaś sprawa zadawniona, sprzed dwóch lat tak naprawdę, wisząca, niezbyt istotna, bo żaden poważny zarzut więc Festus chce się po prostu pozbyć problemu. A jak się najlepiej pozbyć problemu? E, przez zepchnięcie go na dół. Natomiast e, zmiana namiestnika z tego, który grał na dwie strony i zwłóczył na tego, który raczej będzie chciał poprostować rzeczy po e, poprzedniku, powoduje, że ci sami, którzy przedtem oskarżali Pawła w Cezarei, przybywają do Cezarei e, po to, żeby prosić o przeniesienie procesu do niższej instancji, do Jerozolimy. Interes Festusa i tych, którzy domagają się wznowienia procesu Pawła jest zbieżny. Festusowi opłaca się pozbyć się problemu, a tym, którzy myśleli, że załatwią sprawę przez namiestnika, opłaca się ściągnąć y, Pawła do niższej instancji, bo dzięki temu y, go dopadną, będą go, go mieli w zasięgu ręki. Natomiast y, i to się dzieje w momencie, kiedy Festus wizytuje Jerozolimę. Tutaj ten, ta inicjatywa wznowienia, wznowienia procesu y, jest przedstawiona Festusowi. Natomiast on nie chce zbyt łatwo wypuścić y, przed rozpoznaniem sprawy, wypuścić jej z ręki, więc proponuje, żeby początek był w Cezarei, ale w zasadzie nie ma nic przeciwko temu, żeby y, ostatecznie y, cała sprawa została przeniesiona do y, Jerozolimy. Natomiast Paweł broni się, że przeciwko prawu, przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi nie wystąpił. Uważa się za osobę niewinną, i chociaż Festus znowu szukając kompromisu z Judejczykami, na czym mu mogło zależeć, bo od tego zależała też skuteczność jego urzędowania dalej, chce przenieść proces Pawła do Jerozolimy, proponuje mu to, to Paweł, Egzekwuje swoje prawo obywatela rzymskiego, żeby odwołać się do sądu Cezara. Bo widzi, że w Jerozolimie sprawiedliwy wyrok go nie czeka. Tam jest przygotowany wyrok śmierci na niego. Widzi, że nowy namiestnik, kiedy ma do wyboru bronić, jakiegoś gościa, którego nie do końca rozumie, albo poukładać sobie relacje z Jerozolimą, czyli kluczowe w sprawowaniu swojego urzędu, no to wiadomo, że wybierze to drugie. To widzi, że sądu, który miałby jakiekolwiek znamiona obiektywizmu, Trzeba szukać w Rzymie. Natomiast czy chodzi tylko i wyłącznie o wyjście z tego, z tego podczasku procesowego? No raczej nie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zamiar podróży do Rzymu pomimo tak niesprzyjających okoliczności, w jakich Paweł się znalazł, zrealizować. Ten zamiar, który śledzimy od początku tego roku, zajmując się dziejami apostolskimi. A więc możemy powiedzieć, że w sytuacji, kiedy już wydawało się, że nie ma wyjścia, kiedy Paweł miał przeciwko sobie sąd w Jerozolimie i sąd w Cezarei Nadmorskiej, dwie kolejne instancje znajduje nie tylko rozwiązanie procesowe, ale przede wszystkim sposób na to, żeby wykonać swoją misję udania się do Rzymu. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.